25, trzecia zwrotka. Została podana pieść, 125, trzecia zwrotka. My Ci dziękujemy za to, że Ty zbliżyłeś się do nas. My byliśmy daleko od Boga. Ale Ty przyszedłeś, aby odkupić nas, i zbliżyć nas, połączyć ze sobą na wieczność. Dziękujemy Ci za to, że z tej ręki nikt i nic nas nie wyrwie i z ręki Ojca. Teraz nas widzisz, Panie Jezu, Ty na tym miejscu, którzy chcemy być przy Twoim sobie właśnie jak najbliżej Twoich myśli. Zachowaj nas dlatego, abyśmy w zależności od Ciebie, w tej dyscyplinie Ducha Świętego i społeczności duchowej mogli to słowo rozważać, budować się wzajemnie. Widzisz, Panie, przypadłości nasze, ułomności, dlatego zachowaj nas od i prowadź nas i byśmy mogli to błogosławieństwo, które masz odbierać od Ciebie wciąż na nowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wielkim dacie. Ty jesteś tym dobrym naszym Panem. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Wydaje się, że w jednym chciałem w nam um, dniu, w już dniu, um, Józek w pierwszym wersecie już pewne rzeczy podkreślił, do czego nie będę wracał. Ale są tam trzy cechy podane. Po pierwsze, być władzom poddanym, tak jak mówił nasze zasadnicze usposobienie, nastawienie wobec tej władzy. Po trzecie, posłuszni byli, to w niemieckim już nawet jeszcze dodane słowo, posłuszeństwo praktykowali. To znaczy tu chodzi rzeczywiście o taką aktywność, nie tylko być posłusznym, to nie jest nic takim biernym, ale być aktywnie posłusznym. Myślę, że te przykłady już były dane. Można taki aktualny przykład podać, być posłuszny dzisiaj. To mamy gdzieś napisane właśnie w Rzymian 13, tak to konkretne posłuszeństwo nasze na przykład jest w tym, że płacimy podatek. To jest aktywne posłuszeństwo. Natomiast przykład na to, żeby być gotowym do wszelkiego dobrego uczynku, to jest coś ponadto. Przykład starotestamentowy, jak już podał Józek Danielu. To przykład tego dobrego uczynku to jest na przykład Mordochan. Usłyszał, że ktoś planuje zamach na tego króla i Mordocha nie był w ogóle przymuszony, żeby teraz tą rzecz przekazać dalej, ale uczynił dobry uczynek, że sam o siebie poinformował króla, żeby on, ten niewierzący człowiek, został ocalony. Także to jest taki przykład na to, że my również powieszę akceptować tę władzę, się im podać, po drugie być praktycznie posłusznym, a po trzecie, gdzie jest możliwość czynić dobrze. Drugi wiersz natomiast nie jest skierowany wobec władzom, ale wobec wszystkich ludzi. Widzimy, ten podział sam tutaj jest w wierszu, wierszu dany. Pierwszy wiersz mówi, przypomina im aby i potem jest parę słów dodanych. Drugi wiersz, aby, o nikim źle nie mówili. Pierwsze, Nie byli kłótliwi, po trzecie, ale ustępliwi i po czwarte okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Razem w 7C. I źle nie mówili, to tutaj nie wolno zrozumieć w takim znaczeniu, że nie wolno nic negatywnego o czymś powiedzieć. Mamy prosty przykład w drugim Tymoteusza IV rozdziale. 14 wiersz, Aleksander Kotłasz wyrządził mi wiele złego. To jest bardzo negatywna rzecz, którą opisuję tutaj. To nie, to jak tutaj czytamy, o nikim źle nie mówili, powinno być lepiej przetłumaczone sobie nie bluźnili. Jeżeli ja opowiem pewną rzecz, która jest potrzebna powiedzieć, aby kogoś ostrzec, albo gdy na przykład mojemu przyjacielowi czy mojej żonie opowiem rzecz, którą doświadczyłem to nie, żeby kogoś zni zniszczyć, uniżyć w złym świetle postawić, tylko że wylewa moją troskę albo też muszę kogoś ostrzec, to wtedy Pan patrzy na mój motyw. Jeżeli ja chcę kogoś obniżyć, postawić świadomie w złym świetle to wtedy jest to coś, co znajdujemy w tym percecie. Takiego czegoś nie mamy czynić i to wobec wszystkich ludzi nie byli kłótliwi myślę, że każdy rozumie to już nasze dzieci to bardzo dobrze rozumieją jak często dzieci kłócicie się chociaż w większości chyba tutaj nie ma, ale jednak kłótliwość jest zawsze wtedy, gdy nie objawiamy następnej cechy gdy nie jesteśmy ustępliwi ustępliwy jestem, jeśli ja chcę coś mieć, koniecznie chcę mieć to krzesło i ktoś inny chce je mieć, to, to niech sobie je weźmie. Coś, co ja chcę mieć, oddaję je. Po prostu akceptuję to, że ktoś mi coś odbiera. Natomiast pokazywanie wszelkiej łagodności wszystkim ludziom to jest aktywna czynność, szczególnie gdy wobec jakiejś osoby coś mówię, wobec niej się wyrażam, muszę kogoś napomnieć, muszę kogoś pouczyć. Wtedy objawia się łagodność. I tutaj napisane jest wszystkim ludźmi. Nie ma wyjątku. Dlaczego wszystkim ludziom? Uzasadnienie jest dalej, czego już nie będę rozważał, bo i my byliśmy niegdyś takimi. Więc jeżeli my sami należeliśmy do takiego typu ludzi, to Bóg chce, abyśmy wobec każdego człowieka byli w stanie objawić takiego rodzaju od siebie. I ostatnie słowo, które chcę powiedzieć do tej łagodności, to jest tak. Im bardziej będę milował kogoś, czy to brat, czy to niewierzący, czy to człowiek, kogo lubię, czy ktoś, kogo nie lubię, to tym więcej będę zważał na tą łagodność, jeżeli będę miał miłość boską w sercu swoim, którą chcę wykonać wobec tej osoby. Jeżeli będzie mi zależało na tym, żeby tą osobę nie zranić bez powodu, jeśli trzeba zaopatrzyć jakąś ranę, to wiemy, że jak Nie chcemy tej osoby zasmucić i dodać jej dodatkowego bólu, wtedy odchodzimy się delikatnie z tym. Jeżeli nam na tej osobie nie zależy, jak czasami jest w szpitalu, gdzie ktoś może jest albo w wielkim stresie i nie, nie ma czasu, albo, albo jest osobą bez serca, to może tą rzecz wykonać bardzo, bardzo boleśnie. Efekt jest ten sam, ale bóle są inne przy tym. I Pan chce, abyśmy tą łagodność byli w stanie odkazać wobec wszystkich ludzi. Chciałbym krótko powiedzieć na temat tej władzy Władzę trzeba rozumieć jako instytucja która jest postanowiona, żeby nie było anarchii tak jak słyszeliśmy tu jeden brat mówił, że anarchia to jest najgorszy stan jaki może być najwięcej szkody przynosi i drugie to jest Zarządzenia wydawane przez tą władzę. I jeśli te zarządzenia są wydawane, postanawiane niezgodnie z wolą Bożą, to my zawsze albo jesteśmy przez Boga uchronieni od wykonywania tych zarządzeń, albo po prostu Wtedy możemy na tej podstawie, co było czytane, tutaj trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli nie będziemy tego wykonywać, to nawet jeśli będziemy cierpieć z tego tytułu, to mamy się tego nie bać wcale. Ja proponuję, jest taki wykład sprzed 10 lat. Brata e, z Berlina, jakąś. Li, nie, nie, nie, nie, nie, brata tego. No. Kulaja. Brata kulaja. I on właśnie na ten temat, rozważając dziewiętnasty psalm od ósmego wiersza do końca i list do Tymoteusza II na temat Słowa Bożego on tam używa stwierdzeń. Ciężko jest dać tu, w takim miejscu rzeczywiście jakieś przykazanie komuś na temat wykonywania poleceń władzy. Ale to, wraz z tym, jak człowiek wzrasta, to powinien się w tym ćwiczyć i powinien po prostu sprawdzać te rzeczy, jak się ma rzeczywiście zachować. Ale zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że władze jako instytucje mamy po prostu cenić tylko króciutko do tej władzy jeszcze, my dzisiaj według każdej konstytucji każdego państwa, my żyjemy na, na w innych czasach jak apostoł Paweł, ale i wtedy mieli e, obywatele obowiązki wobec państwa ale też i przywileje To, co państwo im gwarantowało. I dlatego też apostoł Paweł nagle się, po, kiedy był niesłusznie pobity, prawda? To wiemy z dziejów apostolskich, nagle powołał się na swoje oby, ta, obywatelstwo, a wiadomo, że takiego obywatela bez sądu wtedy, w obych czasach, nie wolno było karać. I ten Ten setnik, który to uczynił, miał wielkiego stracha, ale tam się okazała od Pawła ta łagodność, ta miłość, którą mu Mu Chrystus dał, że On mu to wybaczył. Tak można powiedzieć, krótko moimi słowami, nie dał sprawy do sądu po prostu. Nie sądził się o swoje prawo. I tak my musimy też w pewnym sensie być delikatni, wiedzieć, co jest za, a co przeciw bo mamy nasz umysł i też mamy Słowo Boże i my powinniśmy to wszystko konfrontować i wiedzieć, że i dzisiaj my, że państwo wobec ma nas też obowiązek. I to nie zapominajmy, ale my wobec państwa. Ksiutkie właściwie jedno słowo odnośnie łagodności. E, chciałbym tak tylko jedną myśl tutaj podać. By łagodności e, nie mylić z e, ustępliwością. E, człowiek będąc łagodnym e, z natury e, łatwo ustępuje w sprawach, w których nie powinien ustąpić. Proszę tego nie mylić absolutnie z konsekwentnym działaniem. Te dwie rzeczy często są mylone. Czasami się dopatrujemy w tym przypominaj właśnie niebezpieczeństwa, czy coś, że negatywnego za tym stoi. Ale chciałbym nasze oczy zwrócić na apostoła Piotra, który w swoim drugim liście krótko przed swoją śmiercią pisze wymowny sposób na temat przypomnienia. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział 13. Właśnie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzynasty wiersz. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele. Pobudzać was przez przypominanie. Mimo to przypominanie ma nas pobudzać do zachowania powagi tego, co jest nam powierzone, kim jesteśmy. Więc nie musimy tego zawsze widzieć w negatywnym sensie, ale wręcz w takiej zachęty, Pobudzenie ku dobremu przez przypominanie o miłowaniu. Nie sługa, myślę, brat, który usługuje w miejscu świadectwie, może ma takie dylematy. Myślę, że to usługuje, przeżywa to. Czy to, czy owo nie jest powtarzaniem się na jakiś temat, aby mówić zgromadzeniu. Ale umiłowani. Przypominanie fundamentalnych rzeczy dla utwierdzania nas przekazu też młodszym, młodszemu pokoleniu jest fundamentalne. Są rzeczy w ogóle, które zepływają ze Słowa Bożego, które winny być przypominane. To, to nie był koniec co apostol tutaj pisze. To tylko tak jako przykład praktyczny przypominania przytaczam. Trzeci rozdział tego listu. Pierwszy wiersz. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do Was pisze, a w nich chce przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Kolejna strona umiłowani zachowania nas w czujności. Myślę, że każdy z nas może tą, tą lekcję z tego wyciągnąć właśnie, aby przez przypominanie nam prawd Bożych, utrzymać nas we właściwym stanie, prawe umysły czyli nasz właściwy, myślowy stan duchowy, aby rzeczywiście zachować nas od niewłaściwych kroków, czy też od podejścia z drogi wiary. Wydaje mi się, że być może ta myśl towarzyszyła tutaj apostołowi Pawłowi, pisząc do Tytusa, wracając do naszego listu, żeby właśnie przypominać im, to było ciągła rzecz, to był proces, nie było jednorazowe, aby właśnie wyraz zachowania wierzącego w tym świecie Tak jak słyszeliśmy, to bracia mnóstwo przykładów podali. Uczeń, pracownik, pracownik, generalnie w miejscu pracy, szkoły, uczelni, cokolwiek. Umiłowani to są rzeczy fundamentalne, przez które dajemy świadectwo Boże przez naszą postawę i zachowanie. Jeśli my wobec nauczyciela przełożonego inaczej się zachowujemy niż ten świat, to on się zastanowi nad tym. On może nas zapytać, kim Ty jesteś? Dlatego... Zauważmy, że ta gotowość do wszelkiego dobrego uczynku, jeszcze jedno miejsce mam na sercu, przeniesiemy to na Pana i służby dla Niego. To jest yy, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi Tymoteusza 2, dwudziesty pierwszy wiersz. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa Od tych rzeczy pospolitych Będzie naczyniem do celów zaszczytnych Poświęconym i przydatnym dla Pana I teraz zauważmy, Nadającym się do wszelkiego Dzieła dobrego Przenieśmy to umiłowanie Twoje dzieło, które wykonujesz W miejscu, gdzie przebywasz zewnętrznie Szkoła, praca, uczelnia Może przywieźć ludzi do Pana Przez nasze zachowanie umiłowanie. Przez to jak My postępujemy. Czy rzeczywiście nie obgadujemy profesora, kierownika w pracy? Czy rzeczywiście modlimy się za tych ludzi? Umywani drugi, drugi rozdział pierwszego listu do Teneutelusza wzywa nas, żebyśmy się modlili za władzę. Chcę bowiem, aby były wznoszone modlitwy za królów wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Jak wielka jest tu odpowiedzialność zawarta, zresztą słowo dobre nie jest tym samym umiłowaniu słowem dobre, co jest w drugim rozdziale w czternastym wierszu gdzie jest mowa o dobrych uczynkach jest dobre słowo użyte tam, kalos oznacza piękne w tym wydaniu takie szlachetne w stosunku do ludzi, które jakby robi wrażenie na nich w tym sensie tej szlachetności dobroci, ale tu słowo użyte w tym pierwszym wierszu agatos dobre, w sensie tego słowa dobre jest użyte w formie dobrych skutków, wyników postępowania a więc ma ze sobą następstwa umiłowanie, które pociąga ze sobą nasze właściwe postępowanie, ono jest dobre w skutkach w stosunku do tych, którzy nas otaczają, czy są nad nami, jak tu słyszeliśmy, bracia mówili, zwierzchnicy, władza, przełożenie, to się nam tak czasem wydaje, że to może jest bez znaczenia ale nasze zachowanie umiłowani w stosunku do przełożonych ma fundamentalne znaczenie czy modlisz się młody przyjacielu, droga siostra młoda modlisz się za nauczyciela w szkole za twojego wychowawcę czy przynosisz go codziennie aby on twój nauczyciel, pani czy pan przyszedł do wiary czy przyszła do wiary to są podstawy właściwie wychowania naszego i życia w społeczeństwie, gdzie przychodzi nam żyć pracować, uczyć się aby mieć tych ludzi po prostu na sercu aby być tym narzędziem jak widzieliśmy z Tymoteusza użytecznym do wszelkiego dobrego dzieła aby tych ludzi przywieźć do ratunku to jest Bóg Zbawiciel, pamiętajmy On ma zainteresowanie i cel w stosunku do ludzi tego świata On chce im coś pokazać, to jest mój lud tak on żyje i tak się zachowuje to jest to głębokie, myślę, przesłanie chciałbym podać taki praktyczny przykład jestem w pracy wstytuję rurę 600 średnicy takiej Że ściana ma jakieś 10 cm grubości, i rura do rury ma styk, i spawacz musi tam spawać. Najpierw jest to argonem spawane na początku, później wypełniamy elektrodą. Spawać to yy, spawał, no i potrzebowali ludzi do szlifowania. No i tam na tym w miejscu, gdzie ja robiłem na Observerze Kiero... zadzwonił do kierownika, drugi kierownik masz tam jakichś ludzi, którzy by mogli doszlifować tą rurę no i on posłał mnie posłał mnie, ja szlifuję tą rurę wyszlifowałem tą rurę a przyszedł jakiś inny kierownik i młody jakiś na praktyce człowiek po studiach i mówi zobacz, jak byle jak zrobione i tam tak mu tłumaczy, nie? A ja tak to wyszlifowałem, że tam nie było skazy i zmazy, można powiedzieć. Ale przesadzenie było na rurze. Rura nie była identycznej średnicy. Gdy wylewali ją, musiałbym to wyszlifować. Ja mógłbym to zrobić, ale to by mi kierownik musiał nakazać, żebym to wyrównał. I to by trzeba było na odległości jakiejś pół metra robić. Żeby wyrównać to, żeby wzrokowo było widać, że to jest idealnie równo. No ale nie da tak się zrobić. I ja siedzę pod tą rurą, tam szlifuję, on tłumaczy temu młodemu ja mu, Już mnie nerwy wzięły, bo ten się popisuje, ten kierownik Jaki on to mądry, ja wstałem i mówię Słuchaj pan, tu nie ma żadnego błędu w szlifowaniu, tylko błąd jest w wylewaniu I przekaż pan temu człowiekowi jaki jest, przekaż pan temu człowiekowi, jaki jest błąd A nie pan pokazuje tu błędy jakieś, których wcale nie ma Z, z, ze strony tego, który to szlifował a on, do, a on mówi a ty misiek, nie odzywaj się a to facet może z 10 lat młodszy od mnie ale kierownik to taki ja dla niego robol za najniższą stawkę robiący to dla niego ja jestem misiek a ja mówię ty człowieku uważaj sobie, ja nie jestem dla ciebie żaden misiek, jestem człowiekiem którego powinieneś szanować i powinieneś być wdzięczny, że masz takich ludzi i poszedł Poszedł z tego miejsca, kierownik na drugi dzień nie spotykał mówi Ty, kto to był, co tak nazdał temu kierownikowi? A on mówi, no ja mu powiedziałem, bo... i mu tłumaczę co, co mówił, się uśmiał mówi I wtedy mogłem złożyć świadectwo o panu On mówi, no wiesz, ja tam z pracy takie i takie rzeczy I zaczęliśmy rozmawiać o sprawach pańskich, ale zajęłem dobre stanowisko Nie zawsze ci, którzy są przy władzy, mają rację I możemy powiedzieć im śmiało, ty nie masz racji człowieku. I w wielu rzeczach, nie masz racji przedstawić ją łagodnie, ale nie możesz głowy schylić i schować piasek, bądź ruga, bo on cię bo mu się wydaje, że on jest przy władzy. Władza jest wszelka oddana dana od Boga, wszelka władza i jest ona dla nich i dla nas. Jest jedna i druga strona. może podamy przykład słowa Bożego, gdzie do trzeciego wiersza. Mamy tu odnośniki, w tym trzecim wierszu jest napisane tak, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nierozumni, błądzący, poddani porządliwościom, rozmaitym rozkoszą, żyjącym złości i zazdrości, nienawidzący, nienawidzący siebie nawzajem. I jest taki odnośnik Efezjan 5, 8. Przeczyta... Przeczytajmy go. Nie dłoń, nie, byliście bowiem niegdyś ciemnością a teraz jesteście światłością w, w Panu postępujcie jako dzieci światłości bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda chodźcie tego co jest miłe Panu i nie miłujcie nic, nie miejcie nic wspólnego z owocnymi oczynkami ciemności ale raczej karmcie Widzimy, że Paweł tu przypomina też tytusowi, na jakim stanowisku my byliśmy, kim byliśmy, żeby nasza pycha nie, czasami nie przykryła tego, że tej naszej wiary, bo my możemy, tak jak już było wcześniej podkreślane, ktoś to mówił, że czasami przez to, że my jesteśmy wierzącymi, to możemy urość w i postawić się wyżej nad innymi. I dlatego tu konkretnie Paweł pisze, wy byliście, ale teraz to, co przeczytałem, liście do Efezja, że teraz jesteście światłością, byliście ciemnością przedtem. A teraz jesteście światłością. I te uczynki mają być w, tej, w tym świetle. A jeżeli będą w tym świetle, to na pewno będą łagodne. Jeszcze jeden taki mamy odnośnik ten pierwszy koły 6,11, ale ja przeczytam 6-12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Widzimy, że nie tylko, że my jesteśmy wierzący, jesteśmy odrodzeni, ale my jeszcze mamy umysł. My musimy myśleć nad tym, co robimy, co czynimy i to musi być też zgodnie z wolą Bożą, a nie tak, że to podporządkowane albo w jednym, albo w drugim kierunku i nie zważane na po prostu na to, co na, na nikogo więcej. My jesteśmy o drodze my jesteśmy dziećmi światłości i to musimy zawsze pamiętać, że my mamy moc i z tej mocy chciejmy korzystać, a nie z mocy swojej. trzeciego wersetu chciałem się przeczytali z pierwszego listu Piotra drugi rozdział Przepraszam tak, dobrze, drugi rozdział werset 12 Prowadźcie wśród podan żyć nienaganna, by ci, którzy Was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom i Boga w dzień nawiedzenia. Dlaczego to jest napisane i przypomniane nam, kim byliśmy? Mówiliśmy tutaj o tym, że często zapominamy jakby yy, i pycha wzrasta w nas. Yy, na to jest narażony każdy z nas, by poczuć się lepszym. I tu Paweł przypomina, kim byliśmy. Ta łagodność, połączona ze stanowczością w działaniu. Ja chciałem, może kuczynie powiedziałem, może nie do końca zrozumiale. Chodzi o to, że być łagodnym, to nie znaczy ustępować w słusznej sprawie. Jeśli mam rację, też wycofać się, bo, bo z natury łagodny, to ja zejdę z drogi. Nie. Pan Jezus jest łagodny. A jednak w niektórych sprawach postępował bardzo jednoznacznie i y, jego mowa była nieustępliwa. Tam nie znaliśmy żadnego ustępstwa, kompromisu. Y, wiele przykładów można by tutaj mnożyć. Y, pomowę bardzo twardą, chociażby do Piotra, który po ludzku okazywał się dobrym, jakby próbując Pana zatrzymać. Co musiał usłyszeć, jak twardą odpowiedź. Y, Ja może tak mocno ostatnio przeżywałem te ostatnie dni jak mogłem oglądać postawę siostry tej właśnie, o której wspomniałem przed sztem i ona w łagodności w swojej matce mówiła, ale potrafiła utrzymać to stanowisko. Kiedyś też tak mam tak, na sercu wspomnieć taką okazję, jeden z braci z Niemiec znając moją naturę, która nie jest prostą. Ja jestem człowiekiem dość, można powiedzieć, takim czasami mówiącym dość ostrym językiem, bezogródkowo, jak ja to mówię. I kiedyś on po takiej sytuacji, która mnie dotknęła dosyć mocno, wziął mnie, wracaliśmy ze zgromadzenia. Tam była sytuacja, która wszystkich zabolała, zgromadzonych. I on wtedy uświadomił jedną rzecz. Mówi: Tomek, tonczy mi melodię. I zaczął odniósł się do sytuacji, nie będę jej opowiadał teraz, bo to nie czas na to, ale powiedział mi wtedy, miał matkę, y, przybraną matkę, którą się opiekował do późnej starości przez wiele lat. I on mówił, jak ja nieraz mam rację, ale mówi, wielokrotnie ze swoją racją musiałem stać pod drzwiami swojej mamy i przepraszać ją za to, jak powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. Chodzi o to, że łagodność nie ustępuje we wszystkim ale y, zajmuje właściwe stanowisko i konsekwentnie się go trzyma do końca. Pamiętanie o tym, kim byliśmy, jak postępowaliśmy wcześniej, jak sami byliśmy nierozumni, y, w odniesieniu do tego fragmentu czy nawet cydzicu Piotra, y, musimy czekać, aż Pan nawiedzi tych, którzy są ślepi, którzy nie widzą, którzy po prostu z natury rzeczy oni nie są w stanie pewnych rzeczy widzieć w ostrości, mają umysł przyćmiony, nie potrafią tego ocenić, ale, przepraszam, ale jak będziemy postępować yy, w sposób yy, Boży, yy, wyważenie, yy, nasze wypowiedzi, sposób postępowania będzie taki, żeby Pan się do tego mógł przyznać, to ostatecznie Pan może to użyć jako broń przeciwko tym, którzy nam się przeciwstawiali. I taki człowiek będzie musiał się uderzyć w serce, że to ja źle czyniłem. To ja nie prawo postępowałem ostatecznie. W kontekście całych sytuacji. Ale nasza postawa ma być y, po prostu słuszna przed Panem. W każdej mierze. Oczywiście, że nie jeden z zewnątrz to oceni pochopnie najpierw jako zły uczynek. Dopiero jak się przyjrzy temu bliżej, będzie mógł ocenić tego wartość. jeszcze dwa wersety przeczytać z przypowieści do tej łagodności to jest jedno jest z przypowieści 15, pierwszy wiersz do tego co powiedziałaś ten ton, że ten ton robi melodię łagodna odpowiedź uśmierza gniew lecz przykre słowo wywołuje złość jeszcze jedno, jeden wiersz z przypowieści 25, 15. Kierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kość. To są słowa, które nie mówią, że się przytakuje do czegoś, albo że się coś pobłażliwie akceptuje. Się zwraca na to uwagę, ale w jaki sposób? Ja myślę, że też ta łagodność musi się objawić w, tym, w takiej mądrości. Jeżeli... Chcę wymagać na przykład od moich dzieci, żeby przy stole siedziało jakoś grzecznie to wezmę to pod uwagę, czy to dziecko ma już 13 lat czy ona ma roczek. Oczywiście, że będę wymagał od tego rocznego dziecka coś ale będę miał mądrość nie wymagać czegoś, co on po prostu jeszcze nie umie i nie jest w stanie czegoś zrobić. Jeśli jest ktoś, kto jest w pierwszej klasie zaczyna dopiero uczyć się czytania i będzie czytał bardzo pomalutku, z błędami, nie będę zwracał na każdy błąd uwagę. Ponieważ to dziecko dopiero się uczy. Ktoś kupił sobie psa i chce go uczyć, to też nie będzie od razu wszystkiego wymagał od tego psa, dopiero będzie go pomału uczył. I tak jest z nami również. My też duchowo wszyscy wzrastamy. I każdy z nas jest na innym stopniu. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tą mądrość przepraszam na sobie wymagać od tego, kto jest mi naprzeciwko stosunkowo do zdolności ja myślę, że ta łagodność też w wiele przypadków czy inaczej w takim stopniu jest w stanie się okazać Pan Jezus też miał mądrość kiedy zareagować surowo co my też musimy czasami surowo zareagować, bo to jest akurat już Coś, co ten człowiek powinien wiedzieć, umieć i naprawdę bardzo źle postąpił. Co ja również myślę, że każdy rodzic to zna, że nie, nie ma sytuacji, że są sytuacje, w których też wobec swoich dzieci postąpił bardzo surowo i natychmiastowo, ale są sytuacje, w których po prostu myślę, że to jest i pozostanie ćwiczeniem naszym całe nasze życie. Nie ma jakiejś receptury, czy jakiegoś przepisu. Jak jest to, to tak. Jak jest to, to tak. Jak jest to, to tak. I już mamy wszystkie reguły poustawione. Nie da się. Myślę, że musimy po prostu być blisko Pana. To, to się nie da. Wszystko uczynić w niezależności od Pana Jezusa. Taki przykład tej łagodności o Panu Jezusie to chciałbym podać, jak przyszła ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie na żywo. I Pan Jezus nie powiedział, że ona zrobiła dobrze. On tylko powiedział, kto z Was Jest bez grzechu. Niechaj rzuci pierwszy. I wiemy, jaki był efekt. Nikt go nie rzucił. Zauważamy, że ten trzeci wiersz, który nam mówi niegdyś, bowiem i my byliśmy, on ma szczególnie działać na nasze przekonanie, dlaczego nie powinniśmy nikomu ubliżać, nie być kłótliwi, kli, kłótliwi, dlaczego mamy okazywać uprzejmość i wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Mianowicie dlatego, że łatwo stawiamy się nad innymi ludźmi, nie pamiętając, skąd przychodzimy do Boga. Okazuje się, bracia i siostry, że ta nieświadomość tego, kim byliśmy, ona potrafi nam długo towarzyszyć w życiu wiary. Często jest dla nas pewnym nawet Balastem to, że spora część wśród nas urodziła się szlachetnie, mówiąc po ludzku. To znaczy w ułożonych rodzinach wierzących ludzi, wśród ludzi pracowitych, znających dobre zasady, takich, których łaska Boża Również i w tym wizerunku ziemskim przeodziała w błogosławieństwo. I tu jest niestety niebezpieczeństwo, że będziemy stawiali się ponad innymi ludźmi, nie będąc do końca świadomymi tego, że nie mamy do tego naprawdę żadnych powodów. I dlatego Słowo Boże tu nam to tak jasno stawia na ocz, przed oczy. Niegdyś bowiem i my byliśmy. To jest punkt pierwszy. Następnie, w czwartym wierszu, punkt drugi. Objawiła się dobroć miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. I to nie my wykrzesaliśmy Bożą łaskę. O nie. To ona przyszła do nas. To ona nas szukała i znalazła. To ona skruszyła nasze serca i sumienia. I dlatego Piąty wiersz tak wyraźnie znowu podkreśla, że to nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy mieli mieć spełnione, ale z powodu swego miłosierdzia zbawił nas. To, to było powodem. Niestety my jako ludzie, również wierzący, długo potrafimy się łudzić, że Bóg widział w nas coś szczególnego w sensie tym, że byliśmy atrakcyjniejsi niż inni ludzie opowiem może taką historię, która mnie dotknęła krótko kiedyś sięgnąłem po kasetę na której była zapisana wypowiedź moja, gdy byłem chrzczony jak byłem chrzczony to był taki zwyczaj w tamtym miejscu że proszono tych którzy się dawali chrzcić o krótkie świadectwo żeby powiedzieli coś o sobie No i ja złożyłem takie świadectwo, a później po 15 latach je wysłuchałem. Bracia i siostry zmroziło mnie. Po prostu odebrało mi mowę. Ja sobie taki takiego pyszalka Bóg przyjął. Człowieka, który szukał Boga. Tak gorliwie. I naraz, wiadomo, no trzeba go oszcić. Było mi wstyd. A więc nie z uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, ale z powodu swego miłosierdzia On nas bawił. Jeszcze krótko do wiersza drugiego. Słyszeliśmy, że to mówienie o kimś źle w lepszych tłumaczeniach jest napisane właśnie bluźnienie, aby nie bluźnić. I w kolejnym wierszu Paweł mówi, bo i my byliśmy niegdyś i wymienia bluźnić czy źle mówić o kimś możemy... To odnosić do Boga, co w Słowie Bożym często jest pokazywane. Natomiast bluźnić jako źle mówić yy, zawiera również właśnie tą myśl mówić źle o kimś, o drugim. Aby o nikim źle nie mówili, więc to pojęcie jest rzeczywiście bardzo szerokie. I teraz, bo i my byliśmy niegdyś tacy. Czy rzeczywiście Paweł taki był? Paweł charakteryzuje się tym w Słowie Bożym, że jego mowa nigdy nie idzie dalej niż jego kroki. I zawsze mówi o tym rzeczywiście, co on też przeżywał. I mówi też o swoich doświadczeniach. I możemy otworzyć Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. Przeczytamy jeden wiersz. 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 11 wiersz. Może najpierw 10 początek. Co też czyniłem w Jerozolimie? I jedenasty. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarem itd. itd. Widzimy, że rzeczywiście Paweł taki był, że on nie tylko sam był złym, w złym nastawieniu, bo wiemy, że opisuje swoje czyny i swój stan przed tym, jak Bóg go wezwał, jak go Bóg zawołał ale on jeszcze zmuszał innych do właśnie złej mowy. Oczywiście w tamtym, w tamtym miejscu odnosi się to w pierwszej kolejności w kierunku Boga, natomiast jeżeli chodzi właśnie o to bluźnierstwo i później, bo i my tacy niegdyś byliśmy, widzimy, że Paweł mówi również prawdę o sobie, że i on taki był. Jeszcze teraz co, coś do tego działania w łagodności, w tym takim miłym usposobieniu, żeby rzeczywiście nawet jeżeli jest to ta ciężka władza, bo nadal odnosimy się do tego pierwszego wiersza, to żeby w tym duchu Pana Jezusa, ja jestem cichy i pokornego serca w taki sposób również działać. Paweł pisze w liście do Rzymian, nie pamiętam teraz rozdziału, jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to Węgle rozrażone zgarniesz na jego głowę. Właśnie takie działanie, tam gdzie ten nieprzyjaciel się w ogóle tego nie spodziewa, takie działanie będzie przynosiło największy skutek. I bodajże w tym samym rozdziale Paweł pisze w liście do Rzymian Zło dobrem zwyciężaj. W pierwszej kolejności tutaj odnosi się to do tych może... Przełożonych, czy do tej władzy, również ludzi niewierzących w tym stosunku, ale już mieliśmy kilka przykładów, czy to jeżeli chodzi o dzieci. I taka sama zasada tego ducha łagodności, ducha cichego, pokornego może być stosowana i musi być stosowana w pośród ludu Bożego. Pewien brat opowiadał kiedyś, jak pierwszy raz odważył się pomodlić na godzinie łamania chleba. Jest to rzeczywiście coś szczególnego, myślę, że bracia, którzy mają już to za sobą wiedzą, jak ciężko się do tego przełamać, jak wielki jest to stres, kiedy to się wydarzy i też jakie to jest obciążenie później, rozmyślając, czy wszystko, co powiedziałem, jest dobre. I nieraz często się zdarza, że po prostu się mylimy, jesteśmy ludźmi, którzy nadal wzrastają i nieraz się mylimy. I później jest pytanie, jak na takie nasze pomyłki reagowali starsi bracia? Myślę, że moglibyśmy różne sytuacje tutaj i różne nasze doświadczenia powiedzieć, ale ten brat powiedział o jego przeżyciach. Wypowiadał tą modlitwę i rzeczywiście popełnił tam błąd. Tam chodziło o to, że on powiedział, że ciało Pana Jezusa, jego kość została złamana w modlitwie. Wyraził się w taki niejasny sposób, co wiemy, że nie jest zgodne ze Słowem Bożym, I taki bardzo stary brat po tej godzinie do niego przyszedł i mówi: Powiedzmy, że nazywał się Jan. I powiedział: Jan, ty wiesz, że ja Cię miłuję, prawda? A mówi: Tak, bracie, wiem, no zawsze mnie miłowałeś. A mówi: Jan, ale Ty naprawdę wiesz, że ja Cię bardzo miłuję, prawda? A mówi: No tak, no przecież wiem. I mówi: Trzeci raz, ale Ty wiesz o tym, wiesz że ja Cię tak bardzo miłuję, młodszy bracie. A on mówi, no wiem, no co chcesz mi powiedzieć? A on mówi, jest napisane, kość jego nie będzie złamana. Ale wiesz co, i tak powiedziałem amen do Twojej modlitwy. I właśnie ten duch łagodny, cichy spowodował to, że ten brat nie ma problemu teraz o tym mówić po latach, że używa tego do nauczania innych tego przykładu i że odebrał to właśnie w taki dobry sposób, I powiedział, że wtedy właśnie też i zrozumiał, jak ważne jest pozostawanie w tych określeniach ze Słowa Bożego, również w modlitwach, i jak ważne jest też uważne pilnowanie tego, co wychodzi ze swoich ust, czyli ten, to napomnienie w duchu łagodnym przyniosło skutek. Jeden tylko jedno, jedno miejsce w tych myślach, które słyszeliśmy, że jest, jest to do Filipian, że czy czytałem. Jest do Filipian. Czwarty rozdział. U nas jest w piątym wierszu skromność, ale tak to słowo tu użyte właśnie ma na myśli łagodność. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. To jest w nawiązaniu do tego, co słyszeliśmy. Ponieważ może być człowiek taki wierzący, który ma zamiłowanie do kłótliwości. Ktoś jest z natury, ma takie tendencje po prostu. To, to jest u nas, umiłowanie każdym z nas, może mniej, może więcej. Nikt nie może się tu wykluczyć myślę. I dlatego też jest to ostrzeżenie dla nas, jedno miejsce z przypowieści to przeczytajmy z 20 rozdziału. Przypowieść, 20 rozdział. 3 wiersz. 20 rozdział 3 wiersz Trzymać się z dala od zwady Przynosi każdemu chlubę Lecz każdy głupiec Lubi się sprzeczać Oczywiście może dojść do tego Co tu też bracia poruszali, że My czasem musimy stanąć w obronie prawdy I to Słowo Boże Też nam takie sytuacje pokazuje Nawet w tym liście ci starsi Z pierwszego rozdziału, którzy byli wspomnieni mieli dawać odpór tym, którzy się przeciwstawiali zdrowej nauce. To mogła być nieraz niejednokrotnie trudna wymiana zdań, ale tu nie chodzi o kłótliwość, którą gdzieś w sercu możemy mieć. Myślę, że cały czas trzeba też widzieć to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, że z wnętrza ludzkiego serca pochodzą złe myśli, złości, bluźnierstwa, kradzieże. Tam jest cała ta czarna lista, którą właściwie możemy utożsamić albo porównać z uczynkami ciała z Galacjan 5. To też wypływa z naszego wnętrza, z naszej starej po prostu natury. Apostoł Paweł przykładowo, kiedy był zaraz krótko po nawróceniu w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich mamy taki przykład nie kłótliwości, ale takiej jakby walki w obronie prawdy. Dziewiąty rozdział dziejów apostolskich, 29 wiecz. Tutaj jest... Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami. Lecz ci usiłowali go zgładzić. W niemieckiej Biblii jest, że spierał się. Sztyra tam jest. Dlatego u nas jest to akurat rozprawiał, to jest taka dyskusja, ale w obronie prawdy. W tym właściwym usposobieniu. To też, czytając Ewangelię, jak widzimy te ataki na Pana, jak On odpowiada, ale... Tej, tej miłości do nich, chociaż stanowczo. Ale umiłowanie, czym innym jest skrywana kłótliwość. To jest ten element drugiego wiersza. A nasz, na nasza łagodność winna być okazywana, zauważmy końcówka drugiego wiersza, wracając do Ptusa oczywiście, łagodność wszystkim ludziom. A więc niekłótliwość gdzieś skrywana i chęć takiego skłócenia się czy ataku na kogoś, o co tu brat mówił, Szereg sytuacji w życiu zborowym może się wytworzyć w jednej chwili właściwie i może dojść do niepotrzebnej kłótni. Ale łagodna odpowiedź mieliśmy te też z przypowieści Damian tu cytował. Odpowiedź kruszy kości. Te pierwsze dwa wersety i ten trzeci one są ze sobą powiązane ponieważ czytamy w wierszu bo i my byliśmy. To jest powód na to dany, dlaczego mamy tak się zachowywać. Właściwie to też jest pomocą dla nas. Myślę, że każdy z nas już to doświadczył w swoim życiu, że mówił, że coś takiego przeżył, że kiedyś miałem taki osąd w tej sprawie, a potem sam to przeżyłem, samemu upadłem i teraz jestem łagodniejszy wobec takiego poboś. Przypominam sobie brata jednego, którego bardzo cenię i miłuję, przez którego też wiele, wiele odebrałem błogosławieństw który zawsze jak ktoś gdzieś chorował czy był jakiś trafata, naprawdę odwiedzał tych wierzących pomagał im, ale zawsze mówił ufaj Panu, ufaj Panu, tak to teraz przesadzę teraz, świadomie jakieś 4 lata temu mniej więcej samemu wpadł taką worobę miał operację co spowodowało, że przez parę tygodni nie spał prawie w ogóle, bo nie umiał spać to go tak dobiło, ja, ja sam go odwiedziłem kochani, odwiedziłem go i chciałem mu zwrócić uwagę, na pewną rzecz go pocieszyć i on powiedział mi, Damian ja dokładnie tak jak ty mnie pocieszasz pocieszałem sam inny a teraz widzę, że to nie jest takie proste samemu się zastydziłem, bo chciałem oczywiście go pocieszyć um, ale powiedział mi właśnie dokładnie, widzisz musimy uważać jak Jaką odwagę mamy w jakiejś stanie sprawy? I tutaj, jeżeli chcemy mieć łatwiej w tym okazaniu tej łagodności, tych, tych dobrych cudów, to musimy pamiętać, kim byliśmy kiedyś przed Bogiem. To jest trzeci wiersz. Po pierwsze, nierozumni, to jest to, co mamy w Psalmie 14:53, gdzie jest napisane: Głupiec mówi: Nie ma Boga. To jest pierwsze. Następnie, drugi stopień, niesfornie, To jest już nieposłuszeństwo. Po prostu nieakceptowanie tego autorytetu. Trzecie, błądzący. Szukanie różnych dróg niebożych. Czwarty, poddanie porządliwości i rozmaitym rozkoszom. To już jest jakaś służba, gdzie jesteśmy zależni od czegoś, bo się po prostu poddaliśmy pod te pokusy, czy te nasze porządliwości. Czemuś służymy. No, taka jest już natura, że czemuś musi służyć. Albo służymy Bogu, albo służymy naszym porządliwościom Trzecie, piąte już jest żyjący w złości i zazdrości gdzie widzimy te negatywne cechy co z nas już wychodzi ta złość i również zazdrość jeśli ktoś inny coś ma szóste znienawidzeni, to znaczy my jesteśmy tylko w sumie warci nienawiści tacy zepsuci i do niczego zdolni jesteśmy, że jesteśmy godni bycia tak, godnym być znienawidzonym to jest takim jakim jesteśmy a po siódme nienawidzący się wie to jest aktywność że sami nie jesteśmy w stanie coś dobrego uczynić a jednak nienawidzimy tego do tego dobrego co ja sam nie jestem w stanie uczynić czego nie czynić za to go nienawidzimy każdy tak ma różne miary jak Wiemy, że ktoś nienawidzi ludzi, którzy ży, żyją w homoseksualizmie. To ludzie nawet niewierzący bardzo, bardzo często takie rzeczy mają. Ktoś nienawidzi ludzi, którzy gwałcą dzieci albo kobiety. To są ludzie niewierzący, którzy potrafią coś takiego mieć. Ale co się dzieje w, w ich myślach, w takich ludziach? Sami są przecież godni takiego... Ludzkiego innowidzenia, ponieważ nie są do niczego zdolni. Mójowani <śmiech> bracia i siostry, mamy jeden narząd w naszym ciele który jest, myślę, bardzo wartościowy. To jest ucho. Kiedy pomyślimy sobie o tym naszym uchu, które jest odpowiednio nastrojone, a nastrojenie tego ucha pochodzi z serca. Nastawienie serca spowoduje, że będziemy mogli to, co jest do nas mówione, przyjąć. I myślę, że przypominanie, o czym jest tutaj mowa o tym procesie, bo to nie jest przypominać, to jest tylko raz, tylko to jest proces. To się mówi, mówi i mówi. I to czasami dla niektórych jest nudne, dla niektórych obojętne. Niektórzy już od tego mówią, dosyć, już mi więcej tego nie mów, a najczęściej możemy to widzieć w domu, przy dzieciach. I teraz zauważmy jedną rzecz. Jeżeli dzieci nasze, na przykład w domu, będą odpowiednio usposobione, będą miłowały swojego Ojca, to będą chętnie przyjmowali wszelkie przypomnienia. Ale jeżeli będą mieli urazę do swojego Ojca, te przypomnienia nie będą chętnie przyjmowane. Dlatego nastawienie serca jest tak bardzo ważne, żeby ucho mogło przyjmować to, co Bóg do nas mówi. I tutaj Bóg chce nas czegoś pouczyć. Chce powiedzieć nam, że na początek sługa Boży powinien nauczyć się w domu zarządzać, może nie zarządzać, ale w domu nauczyć się słuchać tego, co rodzice mówią. Następnie, kiedy wyjdzie taki człowiek z domu, wychodzi na zewnątrz, to musi nauczyć się przyjmować różnego rodzaju rzeczy, które pochodzą ze świata. I to jest mowa tutaj o tej władzy, o tej zwierzchności, że taki człowiek powinien być poddany. Jeżeli człowiek nauczył się poddania w domu, i serce Jego było nastawione na właściwy stos, na, na, nastrojone na właściwych falach, kiedy nadawało, to naprawdę będzie mogło być użyteczne. I dlatego Bóg chce powiedzieć nam, że będziemy użyteczni dla Niego. Tak naprawdę to Bóg nam da i mówi, że On takich dobrych uczynków od nas żadnych nie chce, bo On nas zbawił przez swoją sprawiedliwość i to wystarczy, ale te uczynki i ten list uczy nas, są potrzebne, żeby innych ludzi przyprowadzić do zbawienia. To mówi nam już tutaj wiersz ósmy, który mówi, starali się celować w dobrych uczynkach, bo to jest użyteczne dla ludzi, czyli nie dla Boga, ale dla ludzi. Zauważmy jeszcze bardzo ważną rzecz, że dobrych uczynków nie może spełnić człowiek, który utrzymuje, że zna Boga. Ja teraz cytuję pierwszy rozdział, 16 wiersz. Jest napisane w tym wierszu, są ludzie, którzy utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku skłonni. A więc możemy się z tego wiersza nauczyć, że są ludzie, którzy utrzymują, że znają Boga, A tak naprawdę swoimi uczynkami zapierają się Boga. A więc tacy ludzie nie są w stanie nic dobrego uczynić. Bo tak prawdę mówiąc, my chcemy czynić coś z jednej strony, aby to Bóg był uwielbiony, a z drugiej strony, żeby to użytek był dla innych, którzy nas otaczają. Dlaczego my przypominamy naszym dzieciom, żeby robili tak, robiły tak i tak, o to, żeby je uchronić od różnych niebezpieczeństw. I dlatego, kiedy dzisiaj jesteśmy podatni i nasze ucho nastroimy w odpowiedni sposób z radością i pragnieniem w kierunku miłości do Boga, bo myślę, że to chodzi też o to, żebyśmy najpierw rozmiłowali się w Bogu, a potem będziemy chętnie mogli wykonywać każdą rzecz jeszcze jedna rzecz, która mówi o dobrych uczynkach w wierszu siódmym. Tutaj jest powiedziane w drugim, drugi rozdział siódmy wiersz. Jest, wspominali o tym, że mamy stawiać siebie za wzór dobrego sprawowania. U nas jest to napisane, ale w tłumaczeniu innym jest napisane za wzór dobrego uczynku, albo żebyśmy mogli dobrze czynić. Jest dalej napisane przez niesfałszowane nauczanie i prawość, a ja przeczytam jeszcze z tego innego tłumaczenia, gdzie jest napisane we wszystkim stawiaj w siebie za wzór dobrych uczynków w nauczaniu, okazując prawość i powagę. Tutaj brat już cytował ten werset 15, o którym mówił już o to, jak mamy napominać, jak mamy strofować, że ma to się odbywać z całą powagą. Dlaczego? Dlatego, bo powaga prowadzi z jednej strony do upamiętania, a upamiętanie prowadzi człowieka, żeby postawić go na właściwym miejscu, żeby on zaczął we właściwy sposób funkcjonować przed obliczem Bożym i móc dokonywać tego, co Bóg chce. Dlatego tutaj nauczymy się, że nasz wzór, nasz obraz dla innych może doprowadzić ich do tego, że będą mogli przyjmować tą dobrą naukę, tą naukę niesfałszowaną, która jest dla nas tak dzisiaj bardzo potrzebna w tych czasach, abyśmy mogli ostać się przed różnymi niebezpieczeństwami, które grożą nam. Jeszcze jeden werset, który pokazuje nam o tych dobrych uczynkach, to właśnie jest ten pierwszy z trzeciego rozdziału, który wyraźnie pokazuje nam, że jesteśmy gotowi, żeby spełnić to, co jest dobre w oczach Boga i mogli wypełnić to. Następnie możemy jeszcze zauważyć w tym czternastym wersecie, że Bóg chce doprowadzić nas, abyśmy nauczyli się celować w dobrych uczynkach. A więc takie, byśmy mogli powiedzieć, jest pewne stopniowanie. Gotowość. Tutaj widzimy y, w ósmym wierszu starali się celować w dobrych uczynkach, a tutaj już jeszcze jakby stopień dalej uczyli się celować, a więc... To nie jest tak, że to każdy ma w nas, tego musimy się naprawdę uczyć. Jeden od drugiego, musimy się do tego zachęcać, a zachęcanie będzie polegało też na tym, żebyśmy coraz więcej na sobie objawiali, że Pan Jezus stanowi dla mnie wysoką wartość. Niech ta rzecz będzie dla nas bardzo cenna w sercu, kiedy sobie powiemy, że Pan Jezus jest dla mnie bardzo wartościowy i dlatego wszystko, co czynię, czynię najpierw dla Niego, a później chciałbym, żeby też byli pozyskani ci ludzie, którzy mnie otaczają, aby byli doprowadzeni do prawdy i do poznania Słowa Bożego, a tak naprawdę do uwielbienia, przyczynili się do uwielbienia Boga. my widzimy, że ta synteza wypowiedzi apostoła Pawła do Tytusa kiedy on ze swojej przeszłości jako Saul to z tych dziejów apostolskich 26 to on był Saulem to był ten stary człowiek a kiedy poznał Pana Jezusa na drodze do Damasku to można tak powiedzieć się narodził na nowo oczywiście tam ta historia jest nam znana że e, kiedy potem był wprowadzony do braci przez Anasza i tak dalej nie chcę tego wspominać, ale on tu mówi o sobie i o tych którzy z nim wspólnie pracowali wtedy był Łukasz Tymoteusz i Tytus którzy mu towarzyszyli w tej podróży misyjnych, ale również i do Rzymu i ponieważ on e, chciał po prostu Tytusowi go uczulić na to że ta stara natura zawsze nawet u wierzącego będzie się odzywać. Pomiłowani przez to, że się nawróciliśmy, nie jesteśmy lepszymi ludźmi od ludzi z tego świata. Tylko mamy tą świadomość, jak mamy chodzić, jak mamy trzymać w śmierci te porządliwości, te członki, które wiadomo grzeszą. Bóg daje nam wolną swobodę my nie jesteśmy automatami ale Bóg życzy sobie jest to dla Niego upodobanie jeżeli widzimy, że my chodzimy w tej miłości Jego bo w następnym wierszu kto nas uwolnił od tych porządliwości, od tego złego stanu duchowego no my sami się nie ulepszymy nawet przez dobre uczynki ludzie nawet, którzy chodzą do kościoła i może dają ofiarę ja czytałem nawet taką e, historię e, z kalendarza, że jeden z Ewangelistów spotkał niewiastę taką starszą panią która szła w kierunku do kościoła i jej się spytał czy ona zna Pana Jezusa no tak wiem, no ja chodzę do kościoła a czy Pani się czuje, że będzie Pani zbawiona? No przecież Kupiłam sobie ławkę w kościele i daję dużo pieniędzy, to myślę, że Bóg jak tam tego, to mi to uwzględni tą moją dobrotliwość. No, I to musiał oczywiście ten człowiek jej wytłumaczyć. Ta pani oczywiście odeszła zagniewana, bo uważała, że ona zna tą drogę i, i się tym może usprawiedliwić. Ale tu widzimy też, że ta miłość, ta dobroć i miłość do ludzi... Tak można powiedzieć, w niemieckim jest ta Menschenliebe, czyli ta miłość do ludzi. To nie tylko do nas, do wierzących Do wszystkich ludzi umiłowani I dlatego to jest ten wzór do nas Że my musimy w Chrystusie Jezusie Też wszystkich ludzi widzieć Którzy nie znają Go I, i, i tą miłość Chrystusową objawiać nie, nie nasze uczynki, nie nasze dobre y, y, zwyczaje Tylko głosić tą Ewangelię z, Rozmawiać z tymi ludźmi Spotykać się Możliwe, że nawet przez przypadek Ale zawsze mamy jakąś okazję Porozmawiać z, z tymi ludźmi Ludźmi, pokazać to, co my posiadamy posiadamy Chrystusa w sercu i bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, ani nawet dobrych uczynków, i to apostoł Paweł też w innych listach o tym wspomina, i to jest ta jedyna rzecz, którą on tu wspomina, o tej miłości Boga do ludzi tu względem ludzi jest napisane nie, do wszystkich ludzi jest powiedziane, to ta miłość jest I, dobroć, i ludzka miłość do, od Boga do tych ludzi, naszego Zbawiciela jest widoczna on też Z, z czystego, czyli ze szczerego zmiłowania tak można w tym wierszu piątym powiedzieć ze szczerego zmiłowania ura, uratował nas a nie, że my przez dobre i sprawiedliwe uczynki możemy się tym usprawiedliwić albo przed Bogiem pokazać no kupiłem sobie ławkę w zgromadzeniu, no to mam tam tabliczkę że to jest moja ławka i to musi być, albo daję na przykład na misję pieniądze, albo i tak dalej to nie o to chodzi jak ze serca to nie wypływa to, to nie, nie daje to nic nikomu korzyści bo Bóg od nas nic nie chce tylko krótko o Saulu który też uważał że Bogu to już było tu wspomniane o tym uchu z pierwszej e, księgi Samuela wiersz e, rozdział 17 e, tam m, któryś wiersz jest można sobie przypomnąć co Samuel Saulowi powiedział kiedy on był zniecierpliwiony Prawda? Bóg dał mu zwycięstwo nad Amalekitami Pokazał mu, że jest z nim A on po prostu To zaufanie Boga Nadwyrężył I sam złożył ofiary Nie czekając na Samuela Wtedy był kapłan, który miał to wykonać A nie król ale Bóg mu potem powiedział dlaczego e, przez Samuela dlaczego żeś się pospieszył tak z tymi z, tymi, z, z tym z tym e, e, z tą, mm, ofiarami i wtedy Samuel mu odpowiedział, że nie ty mnie oszukałeś czy, czy znie, zlekceważyłeś ale ty źle zlekceważył Boga i Bóg cię przez to odrzucił jako króla to był ten powód chciałbym to tylko krótko przeczytać z pierwszej księgi Mojżesza E, Mojżesza, przepraszam, Samuel, Samuel. Samuela. Wybaczcie, nie wiem jak nie chcę być poganiany z czasem, ale uważam, że dla mnie, dla mnie jest to ważne też, aby, jeżeli jest to konkretnie, żeby tylko to podać, to słowo. I wtedy w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdziele, yy, to jest 15 rozdział. 15 rozdział, 15. tak? O, dzięki, dzięki. 15 rozdział. nie wiem czemu 17 ale bardzo dziękuję za, za pomoc tutaj I, i właśnie wiersz 19 dlaczego więc nie posłuchałeś głosu Pana lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach Pana wtedy Saul odpowiedział Samuelowi przecież posłuchałem głosu Pana poszedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów a Amalekitów wytraciłem Lecz lud wziął z łupu owce woły i tak dalej, aby je ofiarować Panu Twemu Bogu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Jest po czasie, jest po czasie. Jest godzina 17 mieliśmy zaplanowaną teraz zbiórkę na rzecz konferencji. To chcemy teraz zrobić. Następna informacja jest taka, że przerwa trwa 20 minut, a później mamy głoszenie Słowa Bożego przewidziane. W tym samym czasie też jest spotkanie młodzieży, będzie to w tej sali, w sali w głównym korytarzu na lewo, to jest sala z stołem do ping-ponga prośba, żeby młodzież, która będzie brała udział w tym spotkaniu wzięła ze sobą krzesła, żeby było na czym siedzieć i w tym samym czasie też jest i y, dalsza część spotkania dla y, dzieci y, jest też i taka miła wiadomość, miały być lody o tej godzinie y, nie wiem, nie widzę jeszcze tutaj, nic się nie dzieje zobaczymy, może to gdzieś tam w holu jest y, ukryte na razie <śmiech> <śmiech> Proszę wziąć jeszcze dla młodzieży Biblię i śpiewniki ze sobą. <śmiech> ¿Cuánto le Jeszcze raz przypominam, że są do nabycia Biblię, współcześniona Biblia Gdańska, to jest mniejszy format, tam jest też i numer konta, także kto by nie miał ze sobą dziś, można to przelać na konto, są wszystkie możliwości, czy też te zapłatę przekazać Biblię, są do nabycia tam pod wiatrem. to ja nie może zadziałać. dlatego, że nie ma nic, bo nie ma nic na materiale. No co ma zrobić, czy wyda? Wziął 250. Tymając ale nie było. Jakaś taka to nie, to to. Bo musimy mieć tak, ja to powiem. No to zapoznaj jak tam się stało, bo ja że nasze się taki duży głowy Dzień dobry. No ale to jest to samo, że nie tak się jak się zaczyna wieszkanie to jest nie to jak się ma to to Pracujemy nad tym, co, roku, co zrobić, żeby było lepiej. Zawsze są jakieś słowa i przeciw. Nie? jest głosu, Ale środo, no. Tak. Wszyscy reprezentują. On też. To bardziej tak, że to jest tak, że to jest tak, że to jest tak. To się patrzy na to, czy tak, czy tak. Tak, to jest to, że to jest to, że to jest to. Niech będzie... Niech będzie... będzie... Niech będzie... będzie... Niech będzie... Niech będzie. Niech będzie... Niech będzie... Niech będzie... będzie... Niech będzie.. Niech będzie... Niech będzie... Niech będzie... Niech będzie... Niech będzie... Niech toujours grave. On va commencer par ça. Il y a une petite modification, on dit ça tout simplement. C'est ça le problème important. On va pas regarder le fond. On va pas aller au décompte. On va appeler au décompte. Idziemy na lody? No, nie? Możemy. Możemy. Możemy. Możemy. Możemy. Możemy. Możemy. To Możemy. Możemy. Możemy. Może. Może. Może. Może. Może. Może. tego. Może. Może. Może. Może. Może. Może. Może. Może. Może. Nie chcę, żeby ktoś to miał i kto by to miał jest komunikat od to, jest. To na stronkę. Dobra, nie, siedziałeś, wyjdziesz. Jak będziesz chciał, jeśli będziesz i on to zrobia, to to biorę. Albo się ciebie do biurka, żebyś poszedł. Ten, który cię do zimny pan, nie jest. Tu jest telefon nie To tak jest Nie odchodź I nie, no tam na lody A tak, normalnie te muchy mogliście płakać, ale... to под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 ja nie muszę wiedzieć, że w pomieszczeniu miejscowo I oczy się zaleją krwią, a w kłucach, jak nie wiem, no, no, w ostatnim stanie zapalenia kłuc Normalnie tak nie szczęślić A czy mi świadomo, że wiesz, ktoś rozmawia, czy jest kwestia jakaś ale ja jedzę w Włoszech. Nie, nasza no. Anka. Gdzie? A, no. Nasza Anka, nie tam. Wzięto w Włoszech Ani, a ja mówię, że ona że jest. W pracy. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie ой, казала, слава, прийшла. 666 лака. 2014 O, koło, oszustwo. Nie Aha, tak, więc... Szkoda, że nie ma w Mam w domu, ale nie chciałem przynosić... Nie wiem, jakie to jest zdanie. Ale nie wiem, jakie to jest zdanie. Ale nie wiem, to jest to nie ma, to nie znaczy no nie, to nie ja węzje. tak nie pojadę. nam przykrzesło jest tak, to, nie ma na do to, ja to, co ja się to, co ja to, jest ja się nazywa <àanda> <vegetables>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 No tak, bo pustkowie to przynajmniej. Ale to pustkowie jest czym związane? Z tym, że faktycznie już nie jest tam pustą? Nie. Chodzi właśnie o to, że to jest taki teren. No właśnie, ale one są tutaj jakby ze sobą sklejone. Kramu od strony pustkowia, nie? Tutaj uda, to jest taki teraz ogólnie <laughs> no Nie uwiernął się pan, może przeczytamy. Może kiedyś dorosłym jeszcze na ten punkt, na ten punkt, na Ale po raz nie wiem. No to dostać system, bardzo rozor sam dopiero do mnie przyszedł jestem w tak paście styl... no on sam sam się wszystko sprawdali. Co marka nic nie robi. Tak no dat, to wszystko nie czytamy anyway, dla tych stan. I tak spokojnie jak ja tam go. Nic что там, почти как будто, а не микрофон. Микрофон do nas wszystko bardzo fajnie muszę coś powiedzieć bo vader jest no to Обратильвана грамота, той, що видається. Подано 594. Я